b ี่สิบเอ็ดสที่ไหน orientacja в місті orientacja в місті สำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนคะ Gdzie tu jest biuro obsługi turystycznej? Gdzie tu jest biuro obsługi turystycznej? Kun mi plan tii mięng hai di chan mi ka. Czy mogę dostać plan miasta? Czy mogę dostać plan miasta? Jang rong ram tii n i dai mi ka. Czy można tu zarezerwować hotel? Czy można tu zarezerwować hotel? เมืองเก่าอยู่ที่ไหนท a วิห่ที่ไหนที่ไหนที่ไหน o muzeum? gdzie jest to muzeum? ซื้อสเตมได้ที่ไหน Gdzie można kupić znaczki p o c z t o w e Gdzie można kupić z n a c ไ k i ที่ z t น w e ซื้อดอกได้ที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไห i ที่ไห a ที่ไหนทีวได้ที่ไหน d z i e można kupić bilety na przejazd? Gdzie można kupić bilety na przejazd? Ta rea j u t n i Gdzie jest port? Gdzie jest port? Talad j u t n i Gdzie jest rynek? Gdzie jest rynek? Prasad j u t n i Gdzie jest zamek? Gdzie jest zamek? การพาเที่ยวชมเริ่มเมื่อไหร่ przewodnikiem กาช่อหร่ k ok i e d y k o ń c z y się zwiedzanie z przewodnikiem Kiedy k o ń c z y się z w i e d z a n i e z p r z e w o d n i k i e m การพาเที่ยวชมใช้เวลานานเท่าไหร่ Jak długo trwa zwiedzanie z przewodnikiem? jak Dzian, to w o n k u r e n c j a która mówi po niemiecku. Potrzebny jest mi przewodnik mówiący po niemiecku. Potrzebny jest mi przewodnik mówiący po niemiecku. Dzian, to konkurencja, która mówi po włosku. Potrzebny jest mi przewodnik mówiący po włosku. Potrzebny jest mi przewodnik mówiący po włosku. Ti chăn đong cần Macuete thì phuốt paṣa phrăng s e Potrzebny jest mi przewodnik mówiący po francusku. Potrzebny jest mi przewodnik mówiący po francusku.